Oto ona, siódma w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry. Program trzeci i czas na najświeższe wiadomości. Romuald Wójcik, Karolina Kozińska. Tragedia w Wadowicach. Sześciolatka wypadła z trzeciego piętra bloku. Trafiła do szpitala. Biliardowej kary za szczepionki można było uniknąć. Rząd PiSu zamówił ich dużo za dużo, twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Statek Orion z załogą misji Artemis II opuścił orbitę i leci już prosto w stronę Księżyca. Sześcioletnia dziewczynka wypadła z okna na trzecim piętrze bloku w Wadowicach. Dziecko potrzebowało pomocy medycznej, zostało zabrane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Krakowie. Gdy doszło do wypadku, dziewczynka była pod opieką dwojga dorosłych. Osoby te zostały przebadane na zawartość alkoholu, są trzeźwe i na ten moment wadowiccy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Mówiła Agnieszka Petek, z policji służby nie informują w jakim stanie jest sześciolatka. Karę ze szczepionki firmy Pfizer dał się uniknąć, twierdzi Resort Zdrowia po wyroku Brukselskiego Sądu, który nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych za nieodebranie szczepionek. Chodzi o kontrakt sprzed pięciu lat zawarty przez rząd Mateusza Morawieckiego. Polska w tym czasie nie potrzebowała tak dużej liczby preparatów, mówi dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia Konrad Korbiński. Wszelkie okoliczności w momencie podejmowania tej decyzji wskazywały, że zamówienie czy wolumen dedykowany dla Polski jest przeszacowany i na pewno nie będzie odpowiadał potrzebom, realnym potrzebom polskich obywateli co będzie skutkowało koniecznością utylizacji dużej liczby szczepionek. W efekcie do kosza trafią 64 miliony szczepionek przeciwko COVID-19. Prawo i Sprawiedliwość nie poczuwa się do winy. Zrzuca ją na szefową Komisję Europejskiej Ursulę von der Leyen, która, jak twierdzą, wzięła na siebie negocjacje z koncernem Pfizer. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie europoseł PiS Michał Dworczyk. Wydali polecenie nastolatkowi, by przepłynął jezioro nocą w pełnym umundurowaniu chłopaków. Utoną. Prokuraturę oskarżyła dwóch drużynowych w sprawie śmierci piętnastolatka. Do tragedii doszło w lipcu ubiegłego roku na jeziorze Ośno. Śledczy ustalili, że opiekunowie nie zapewnili mu odpowiedniej asekuracji. Grozi im do pięciu lat więzienia latek miał w mundurze i butach przepłynąć nocą 500 metrów. Próba zakończyła się tragicznie i 15 piętnastolatek utonął. Podczas zadania mieli go asekurować 21-letni drużynowy oraz 19-letni ratownik WOPR, mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Mężczyźni ci, nie zapewniając należytej asekuracji chłopcu, pozwalając mu na przeprowadzenie tej próby i wypłynięcie na jezioro w nocy, doprowadzili nieumyślnie do jego śmierci. Grozi im kara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 Nie ma na razie porozumienia w rządzie w sprawie rejestracji małżeństw jednopłciowych. Uwagi do projektu zgłosiło m.in. MSWiA. Według resortu rozporządzenie do tej zmiany prawa nie wystarczy i konieczna jest ustawa. Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że zrobi wszystko, by przepisy jak najszybciej zostały przyjęte. Będziemy pracowali dalej nad tym rozporządzeniem. Pracujemy też nad zmianami technicznymi systemów, które pozwoliłyby dokonać zaimplementowania wyroku NSA, który dotyczył dwóch partnerów, którzy zawarli małżeństwo i chcieli w Polsce, żeby tutaj ta transkrypcja się Odbyła. Realizacji wyroku NSA domaga się społeczność LGBT. Wczoraj pod hasłem My Już Nie Czekamy odbył się protest przed Pałacem Ślubów w Warszawie. Statek Orion z załogą misji Artemis II opuścił orbitę i leci już prosto w stronę Księżyca. To pierwszy raz od czasu lotu misji Apollo 17 w 1972 roku, gdy ludzie opuścili orbitę ogołoziemską. Ze cztery dni zobaczą ciemną stronę Księżyca i znajdą się 400 tysięcy kilometrów od Ziemi, a tak daleko nie był dotąd żaden człowiek.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 Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Dzień dobry. Dzień dobry. Czego to był odgłos? Czemu świszczesz? Świszczę, gdyż albowiem wchodziłem dziś do pracy po piątej i powiem Ci i Państwu, Tobie że dawno nie słyszałem tak pięknie śpiewających ptaków. Nie wiem, czemu to mi się z tobą skojarzyło. Bardzo dobrze się, bardzo dobrze się skojarzyło, ponieważ... to Łoniewski. Ja nawet mam wyobrazić sobie taką aplikację w telefonie, która potrafi rozpoznać śpiew konkretnego ptaka. Z związku z tym, że... że Chomić ptaki. Że kiedyś na w Campinosie i, i mam zamiar tam jeszcze kiedyś wrócić. Zamieniam się w słuch. No dobrze, to to rozpoczynamy. ga Świątek ma nowego trenera. Wiedzą o tym już nie tylko kibice tenisa. My też trąbimy o tym od wczoraj, ale mamy eksperckie wypowiedzi na ten. ten temat Francisco Rocza. Komentatorka Eurosportu Justyna Kosteram miała okazję obserwować, jak na co dzień pracuje z samym Rafał Nadalem. Przez kilka lat był w jego trenerskim sztabie. Ja pamiętam, jak byłam w Akademii Rafaela Nadala na Majorce i widziałam, jak wyglądają treningi Rafy tak na co dzień. I to nie są takie typowe treningi zawodowych tenisistów, bo zawodowi tenisiści zwykle rzadko grają takie serie z koszyka. Raczej kojarzymy to z tenisem amatorskim. Natomiast kiedy grał Rafa, w tej akademii na Majorce to wjeżdżali trenerzy, Toni i właśnie Francisco z takim wielkim koszem, wózkiem właściwie sklepowym, piłek i grali non-stop, po prostu, a to ćwiczyli jakieś konkretne uderzenie, a to konkretne scenariusze. Mówiła Justyna Kostyra, pierwszym wspólnym turniejem duetu Świątek Rocz będzie impreza WTA w Madrycie. W Sosnowcu siatkarze Aluronu Warty Zawiercie 3 do zera pokonali, pokonali kucinę Lubę czy Witanowa, że przed tygodniem wygrali też we Włoszech do zera. W znakomitym stylu awansowali do po Ligi Mistrzów. Przede wszystkim byliśmy gotowi na to, że Włosi od pierwszej piłki będą szukać swojej szansy, no bo nie mieli tak naprawdę nic do stracenia. Ten początek był taki trochę nerwowy z naszej strony, ale później wszystko wyglądało super. Stwierdził kapitan Warty Mateusz Bieniek, drugim polskim zespołem w turnieju finałowym będzie PG Projekt Warszawa. Nasze, nasze zespoły w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych walczą tymczasem o awans do ćwierćfinału. W pierwszych wyjazdowych spotkaniach barażowych przegrała i Orlen Wisła Płocki, i Industria Kielce. Wisła 29 do 33 ze Sportingiem Lizbona, Industria 23 do 26 z Pik Seget. Mówi drugi trener Industrii Krzysztof Lijewski. Jesteśmy na półmetku, trzy bramki to jest i dużo i, i mało. Na pewno chcielibyśmy, żeby ten wynik końcowy był troszeczkę bardziej korzystny, patrząc z naszej strony, natomiast gospodarze grali bardzo zdeterminowani i do ostatniej piłki walczyli o to, żeby ten wynik był jak najbardziej korzystny dla nich. Mecze rewanżowe w przyszłym tygodniu. Kończymy hokejem na lodzie. MGKS Tychy coraz bliżej tytułu Mistrzów Polski. Po wyjazdowym zwycięstwie w Katowicach z Gieksą w rywalizacji do czterech wygranych prowadzi już 2 do 0. Finałowe spotkanie numer 3 w lany poniedziałek. Na program zaprasza jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas Autoglas naprawia, Autoglas wymienia Osiem minut po i posłuchajmy wspólnie Ja mam takie nietypowe, nie wiem, życzenie, powiedzonko mojego przyjaciela Który w każdej sytuacji może odpowiedzieć Ja ciebie też To tak troszkę na zasadzie pomidora dawnego <śmiech> Na przykład, jesteś głupi, ja ciebie też Lubię cię, ja ciebie też Uważam uniwersalne, nietypowe, fajne. Czy byś chciał coś dodać? Dożyczyć? <śmiech> nie. Ja ciebie też. <śmiech> A jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj najchłodniej 6 stopni będzie na Podhalu i tam deszcz. Najcieplej, no nie uwierzysz, u hmm. nas w centrum, na Mazowszu. We Warszawie? Tak. Oraz we Lublinie 14 stopni bez deszczu.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 Zapraszamy do trójki. To my w piątek. Do tego wielki Monika Gosławska, Krzysztof Sagan, Dariusz Piłg, 22 i 7 trójek, odbiera i Michał Nogaś. I'll lay your ship baby. See how I'll leave with every To Adelka, kto się dodzwonił? Mam na imię Januszek i o godzinie 6, a ja jestem na Cyprze, czyli waszej piątej. otworzyłem oczy i się pomyślałem dzisiaj czwartek czy piątek, bo ja co piątek w zasadzie trójki słucham i w niedzielę rano. I godzinę czekałem, aż wystartujecie. No i to się połączyło z tematem, no bo mi się dobrze tutaj na Cyperku teraz, a a propos tematu głównego to, żeby być szczęśliwym życiu trzeba żyć w z własną sumie i tego wszystkim życzę życzę wam miłej pracy, spokojnych świątek, no i słyszymy się w kolejny piątek Te święta nauczą nas uśmiechania się do innych ludzi, których spotykamy na co dzień w tramwaju, w autobusie czy na ulicy. Zwykły dzień dobry przekazane z uśmiechem nieznanej osobie jest, jest już samym sobie życzeniem. Dobrze, że Państwo tego nie widzieli, z jakim politowaniem patrzył na mnie Krzysiek Sagan, kiedy udawałem, że jestem Adele, ale przyznaję, ta piosenka mnie niesie każdego dnia. Nowe w piątek. Uwaga! <śmiech> Chciałem Państwu zaprezentować piosenkę dnia. O, i już wszystko wiadomo: God and the Broken Ribs. Świeżynka. Od dziś. U nas najczęściej. Jack White. Ojej! Oh yeah. Szkoda, że teraz Państwo nie widzieli Miny Krzyśka, kiedy udawałem, że jestem Jackiem White'em. Wspaniały nowy singiel, God and the Broken Ribs" piosenka dnia na antenie programu trzeciego dziś, przed świętami. To, co nas wszystkich łączy, jest to między innymi ta wrażliwa część w nas, która jest związana z naszymi e, potrzebami, naszymi emocjami i chciałbym wszystkim życzyć tego, żeby... Z jednej strony umiejętnie umieli wspierać tą swoją część oraz żebyśmy my jako ludzie nawzajem potrafili także to robić i być dla innych i umieć kochać. To ja jeszcze dodam, bo zapomniałem, Gapa, że Jack White, dziękuję za telefon, zgadzam się z nim w 100%, nawet w 110%, Jack White w Polsce się pojawi w tym roku. 1 czerwca zagra w Stodole w Warszawie, a drugiego w krakowskim klubie Studio. Dobrze się czyta. A teraz będzie polecenie i bolesna lektura. Zresztą jak zawsze w przypadku autora, który opiewa znikający świat, który się zdecydował zostać na rodzinnej ziemi, który w kolejnych książkach daje świadectwo determinacji, odwagi, oporu i braku lęku. Każde z jego dotychczasowych dzieł a dostaliśmy wcześniej po polsku cztery palestyńskie wędrówki, zapiski o znikającym krajobrazie, obcego w domu dostaliśmy, dziennik czasu okupacji dostaliśmy i książkę, wokół której rozmawialiśmy No czas już jakiś temu w audycji Wszystkie Książki Świata, Dlaczego Izrael boi się Palestyny. Otóż każde z jego dotychczasowych dzieł nie mogło pozostawić czytelnika obojętnym i zapadało w pamięć. Dla mnie przyznam, osobiście też, były to przewodniki po zachodnim brzegu, po części terytoriów okupowanych, po miastach i wsiach za murem separacyjnym, po terenach, na które mogłem się dostać dopiero po przejściu przez kolejne checkpointy. Od Betlejem przez Nablus po Jenin. Na własne oczy przekonałem się, że Raja Shehadeh, palestyński pisarz, prawnik, obrońca praw człowieka, współtwórca organizacji praw człowieka Al-Haq, to znaczy Prawda, laureat Nagrody Orwella, a niegdyś także finalista Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, niczego nie zmyślił, nie wyolbrzymił, nie przeinaczył, że znikają kolejne wioski, miasta i przysiłki, że kolejne drzewa oliwne są wycinane, że buldożerami równa się z ziemią tereny należące od pokoleń do palestyńskich rodzin. I że powstają na nich stale się zresztą powiększające, osiedla pilnie strzeżone nowe mieszkania osadników. Że pasterzy odcina się od pól, na których wypasali swoje zwierzęta. Że ludzie tracą dostęp do studni i upraw. Że przemoc rośnie w ostatnich miesiącach na skalę niespotykaną, o czym donoszą media i czego się nie da ukrywać dłużej. A jednak, nawet jeśli się założy, że wiele już się o tym wie, w, że wiele się wie o tym, co się dzieje na terytoriach okupowanych, gdy na własne oczy, jak w moim przypadku, miało się okazję ujrzeć to, czego Szechadech przed światem nie ukrywa, to jego nowa książka, napisana wspólnie z Penny Johnson, wykładowczynią na Uniwersytecie w Beerside, od czterech dekad mieszkającą na zachodnim brzegu, ta książka robi niesamowite wrażenie. Nie tylko dlatego, że w znów, pozbawiony przesady i patosu sposób pokazuje niedostępny dla większości z odbiorców kawałek świata, ale także z racji tematu. Jak wiele jeszcze można na tej ziemi odkryć? Jak wiele można spróbować ocalić, choćby, a przecież to naprawdę dużo, jak wiemy, przy użyciu literatury? We wstępie do książki Zapomniane w poszukiwaniu miejsc i zaginionych pomników w przeszłości w Palestynie Przechadek i Johnson piszą między innymi. Nasze poszukiwania rozpoczęły się mimowolnie w lecie 2021 roku, kiedy zrobiliśmy sobie spacer skromną ścieżką wzdłuż mu odgradzającego zachodni brzeg od Izraela. Przyszła pora wywać się z ramallah, choćby na jeden dzień. Stwierdziliśmy, że musimy chociaż się przespacerować, i tamta przechadzka stała się dla nas wstępem do szeroko zakrojonej podróży połączonej z eksploracją starożytnych i współczesnych miejsc, która pomogła nam lepiej zrozumieć, co się tak naprawdę dzieje na naszych spornych terenach. Przy każdej wizycie w nowym miejscu napotykaliśmy próby tworzenia przez Izrael nowej geografii i zaczynaliśmy rozumieć, w jaki sposób się to działo. Odkryliśmy na przykład, że zamykanie Palestyńczyków za checkpointami ma w zamyśle izraelskich urbanistów oraz osadników nie tylko ograniczać swobodę ruchu, ale też stwarzać sytuację, w której kolejne pokolenia pozbawione wspomnień czy też kontaktu z palestyńską historią będą coraz bardziej wyobcowane, staną się dosłownie obcymi we własnym kraju. Kolejne pokolenia pozbawione wspomnień. Jak to brzmi? Proszę pomyśleć. Ślady dawnego palestyńskiego świata Znikające, zanikające na oczach mieszkańców tamtych ziem świadectwa historii znajdują się jeszcze na terenie terytoriów okupowanych i na ziemi Izraela. To nie jest łatwy do przebycia szlak, zwłaszcza dla kogoś, kto na co dzień mieszka po tej gorszej nie może. Ale i Hadech i Johnson się zaparli i niczym konik szachowy po pełnej niespodzianek planszy odbyli serię podróży, które opisali w Zapomnianych. Są w Nablusie, są w Attirze, są w wielu miejscach na terenie dzisiejszego Izraela. Niegdyś Palestyny. Na przykład w Dolinie Jordanu. Może to ona jest największym z miejsc, które utraciliśmy, piszą. I są w Jerozolimie. W Jerozolimie, w której zachodniej części tej zamieszkiwanych przez osoby nazywane ultraortodoksami. Otóż w tej Jerozolimie także są ślady dawnego świata. Albo na przykład w Kafr Kanna się znaleźli autorzy tej książki, żeby znaleźć pomnik Nagby, czyli wygnania w tym samym miejscu, gdzie jak wierzą chrześcijanie Jezus zamienił wodę w wino na pewnym weselu. W zapomnianych Szachadeh i Johnson odszukują także groby palestyńskich poetów i pokazują świat, który zanika na ich i naszych oczach, chociaż my nie mamy do niego dostępu. Poruszająca książka, bolesna lektura, ale przynajmniej tyle mogą zrobić, żeby ten świat znikający, zanikający opiewać i opisać. Książka w przekładzie Anny Sak ukazała się właśnie po polsku, zapomniane w poszukiwaniu ukrytych miejsc i zaginionych pomników w przeszłości, przeszłości w Palestynie. Gdyby ktoś chciał, to może się do mnie odezwać .no Radio.pl i tę książkę ode mnie przejąć. A teraz u nas muzyka z Palestyny. Jusso hamet, jako zapowiedź tego, że po siódmej trzydzieści połączymy się z Jerozolimą. وي يا حبيبتي علينا بأوتار بكرة في الأصغار طب والشمس وتمر طول علينا الليل قولي صباح الخير ييجي النهار يطل يتعلق نادي بصوتك نادي قولي هذول ولادي وانتي طول علينا الليل zapraszamy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 właśnie dwa! Wszystkie światła na promocję! Bo teraz mamy akcję na oświetlenie i dekoracje! Teraz w klubie drugi tańszy produkt masz 40% taniej: lampy, plafony, kinkiety i żarówki. Dywany, poduszki, zasłony, karnisze. Miksuj jak chcesz i korzystaj z promocji. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl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 Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze zbliża się Wielkanoc, a z nią wyjątkowe okazje. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie kawy lawadca. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.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 Iran nie może pobierać opłat za przepływ statków przez cieśninę Ormu. Prawo międzynarodowe nie uznaje takich praktyk, powiedziała szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas dodała, że unijna misja morska wsparła już około 1700 jednostek na Morzu Czerwonym. O przywróceniu swobodnej żeglugi w rejonie Zatoki Perskiej rozmawiali przedstawiciele ponad 40 państw. Konsultacje online zorganizowali Brytyjczycy. Polskę reprezentował szef MZ Radosław Sikorski. Prezydent Słowacji zaproponował wprowadzenie nowego rodzaju stanu nadzwyczajnego. Chodzi o stan zagrożenia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 czy wykorzystywania algorytmów przeciwko wolności słowa. Projekt ustawy przewiduje też powołanie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Kolejny serwis wygenerowany siłami natury 2026 o godzinie 8.00. No A propos mm. rzeczy wygenerowanych przez siły natury, to możesz teraz wykorzystać sytuację, że we trójkę jesteśmy w studiu trójki i zapowiedzieć naszą wspaniałą kulkę. To dziewięć, Bardzo proszę. Romualdzie, co teraz przeczytaj? Sylwia przed? zadrożna. I nie ekonomia. Dzień, tak dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty widziałeś, zaprasza. jak się na naszym koncercie urodzinowym Sylwia kiwała oh. przy zespole metro? To było wspaniałe. No ja to muszę Widzisz. zobaczyć. No, met jak płonie, metro Goldwyn? Ja. Mm, metro Goldwyn. Cały, Goldwin, cały koncer, Cały koncert był wspaniały. Mm -hmm, Ale już zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Choć przygotowanie świątecznego sernika jest w tym roku o kilka procent tańsze, to koszt świątecznej święconki, która składa się z dwóch jajek, 50 gramów pieczywa i 50 gramów kiełbasy, będzie wyższy niż rok temu. O 6% mówi Magdalena Kowalewska, dyrektorka biura analiz sektora Food and Agro w banku BNP Paribas. Wynika to głównie z wyższych cen jaj, które są od kilkunastu do kilkudziesięciu procent droższe niż w trakcie ubiegłorocznych świąt a także z nieco wyższych cen pieczywa. Najbardziej podrożała jednak czekolada, za którą trzeba zapłacić blisko 20% więcej niż przed rokiem. Sklepy będą dziś otwarte do godziny 23, a niektóre sieci handlowe zapowiedziały, że popracują nawet dłużej. W Wielką Sobotę zgodnie z ustawą placówki handlowe mogą pracować do 14, ale większość z nich zostanie zamknięta o 13.00. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować dziś nie więcej niż 6 zł i 19 groszy, benzyny 98 680, a oleju napędowego 7 zł i 64 grosze. Ceny maksymalne na stacjach będą dziś trochę niższe niż wczoraj. Droższe paliwa skłoniły część Polek i Polaków do podróży na święta pociągiem. A tu dobra wiadomość, bo będzie więcej składów i więcej wagonów. Mówi o tym Michał Wrzosek z PKP Intercity. Będzie to ponad 530 połączeń na święta. Wzmacniamy istniejące pociągi. Co najmniej około 70 wagonów przeznaczymy do tych wzmocnień. Więcej pociągów pojedzie między innymi do Trójmiasta i do Krakowa. W okresie Wielkanocy bankowe systemy rozliczeniowe będą funkcjonować w niestandardowych godzinach. Przelewy zlecone do Krajowej Izby Rozliczeniowej dziś po godzinie 16 zostaną rozliczone dopiero we wtorek rano. Dolar kosztuje dziś 3,70 zł, a euro 4,27 na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas zmienia. Niezłe wiadomości pogodowe także mam. Nie będzie śniegów święta, Sylwia, to najważniejsze chyba, prawda? Nie będzie, ale w całej Polsce. Taki jest plan. Mm. Znaczy, deszcz ze śniegiem, ale to już raczej w okolicach wtorku, a w który już będzie po świętach. Po prawda? Święta. No, uf, całe szczęście, nie skompromitowałem się tutaj. Będzie deszcz, także w lany poniedziałek, ale nawet już w Wielki Piątek, czyli dziś. I ten deszcz tak będzie skakał po Polsce, bo na przykład będzie w Gdańsku i tam 8, mhm. potem się przesunie nad Elbląg 10 i Suwałki 12, zawróci pójdzie w stronę Bydgoszczy 11 i potem tak przez Poznań 10 i Zieloną Górę 10 skręci do Wrocławia 11 i tam już zostanie. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Słowo się rzekło zespół Metro na antenie, bo to jest ten moment, w którym Sylwia może sobie przypomnieć, jak świetnie o, było na naszym koncercie 1 kwietnia. Oni są fantastyczni. I z płyty i na żywo. Nic nie płonie na pierwszym miejscu listy naszej. Co przez to powiedzieć, kiedy nie mówisz nic? trwanie na wyniszczenie kontakt bliski do krwi, gdzie twoje oczy marzące Uśpieszczanie bez dna Coś, coś przez to powiedzieć Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz I tak powiejesz słońcu Na krawędziach tracisz kształt Przy okazji opowieści o książce zapomniane w poszukiwaniu ukrytych miejsc i zaginionych pomników w przeszłości w Palestynie zapowiadałem to łączenie. No to chodźmy. 21 minut do ósmej. Przegląd prasy zagranicznej. Przenosimy się do Jerozolimy. Tam jest Tomasz Sajewicz. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry, witam Cię, witam Państwa. O czym pisze prasa? Tam u Ciebie i tuż przed świętami. Świętami oczywiście obchodzonymi przez chrześcijan. Nie są to oczywiście łatwe tematy, jak można się domyśleć. Dziś Hares dużo uwagi poświęca przegłosowanemu w tym tygodniu w knesecie kontrowersyjnemu prawu. Każe śmierci dla Palestyńczyków. Hares pisze Izrael wysyła sygnał, niech żyją żydowscy terroryści. Pomijając kwestię legalności, nowe prawo ujawnia głębsze pytanie, odzwierciedlając perwersyjny dysonans w izraelskim społeczeństwie. Dlaczego żydowscy terroryści są oszczędzani przez pętle, a arabscy są wieszani? To są oczywiście cytaty z Haaretz. Izraelski kneset uchwalił w poniedziałek ustawę... Dodajmy, nakazującą... że Harec to jest jeden z czołowych dzienników izraelskich. Tak, jest jednym z czołowych dzienników izraelskich, poczytnym, ale też trzeba powiedzieć, że jest dziennikiem właśnie lewicowym, bo to też jest ważne w całym dyskursie izraelskim, jak optyka patrzenia na to, co się wydarzyło, rozkłada się. Tutaj oczywiście Harec stara się być sumieniem niejako Izraela i pisze, że ustawa ta upoważnia również sądy cywilne do orzekania kary Śmierci za terroryzm w całym kraju została ona sformułowana w taki sposób, aby praktycznie zagwarantować, że nigdy nie zostanie użyta przeciwko Żydom. Śmierć terrorystom to od dawna było hasło skrajnej prawicy Izraela skandowane na wiecach Hitmara Ben Gwira i jego partii Osma Jehudit, gdzie żółta flaga z czarną pięścią i żydowską gwiazdą, sztandar zakazanego ruchu Kach powiewała nad wściekłym tłumem. To pisze Harec. Przez lata była to raczej populistyczna prowokacja niż poważny projekt legislacyjny wykorzystywany przez skrajny luk, ruch kahanistyczny do podsycania nienawiści wobec Arabów i wzbudzania gniewu społecznego, często w następstwie ataków terrorystycznych, ale kahaniści, pisze Harec. Ideologicznie uczniowie urodzonego w Bruklinie faszystowsko-teokratycznego rabina Meira Kahane nie są już marginalni. Dziś Dodajmy, kahanizm. że kiedy to prawo uchwalono, to Itamar ben w knesecie, w parlamencie izraelskim, otwierają szampana. Starał się otwierać szampana, bo w, na szczęście chyba jednak uniemożliwiła mu to ochrona. Ale no to pokazuje, oczywiście masz rację, w, jakie nastroje są w, w, w Izraelu. Dokończę tylko zdanie, że Pisze Harez dziś, kahanizm jest obowiązującą ideologią obecnego rządu Izraela i to jest oczywiście bardzo mocny komentarz. od Archonot ostrzega Trumpa. Trzymaj się z daleka od naszych wyborów i to też jest bardzo ważne, o czym piszą izraelskie gazety, bo przypominają w końcu w piątym tygodniu wojny o tym, że w najbliższym czasie w Izraelu odbędą się wybory i jest to temat, który powraca. The Jerusalem Post. Eksperci twierdzą, że irańska amunicja kasetowa Proszę powoduje nie poważne do Tomka. 3. Takie bardzo Państwa przepraszam za to, ale to są właśnie to są takie historie, które niestety się zdarzą, zdarzają. Ale skończę, co pisze Jerusalem Post. Jerusalem Post mówi, że działania USA w Iranie mogą być zbrodnią wojenną, i o tym też piszą lewicowe izraelskie media dzisiaj. Ale główna, główna ciężkość, to jest oczywiście to kontrowersyjne prawo dotyczące skazywania Palestyńczyków na karę śmierci, które budzi ogromne kontrowersje, nawet w liberalnej, w, w mniej liberalnej, części społeczeństwa izraelskiego. Tomasz Sajewicz w Jerozolimie. To jeszcze kończąc nasze połączenie, teraz chciałbym, byśmy zapowiedzieli to, co się wydarzy na antenie programu trzeciego po 18, bo dzisiaj wyjątkowy dzień i to będzie wyjątkowa audycja. Dla mnie niezwykle wyjątkowa i dziękuję Trójce za kolejną możliwość podzielenia się z Państwem. Moim postrzeganiem świata audycja z Jerozolimy. Trzy bardzo ciekawe moim zdaniem, ale różne opowieści o Jerozolimie. O tym, że w, 40, w 28 pokoleniu mieszkają tu chrześcijańscy, tatuażyści. O tym, że po ulicach chodzi człowiek, który kroczy śladami Chrystusa i jego życie ma. Z jednym z Dominikanów będę rozmawiał o tym właśnie, o czym dzisiaj było o przeglądzie prasy, o tym, czy śmierć m, można wartościować. To jeszcze posłuchajmy dżingla tej audycji. Tomek w Jerozolimie. Dziś po 18.00. A z tego miasta, świętego i podzielonego, mówił Tomasz Sajewicz. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Przegląd prasy zagranicznej.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 Dzień dobry, na kogo my byśmy narzekali, gdyby nie ci politycy wstrętni? Ale wiesz, po szóstej to też. kto ich wybiera? Kto by się odnosił do, do tego, co mówiłem na antenie, że. W telefonach związanych z poszukiwaniem życzeń ponad podziałami dziś w poranku no wszyscy właśnie mówią o tym, żebyśmy chociaż na chwilę przestali się kłócić i żebyśmy przez chwilę przestali słuchać polityków. A to nie może być tak przez cały czas. Czy naprawdę my żyjemy w takim okresie świata jego historii, że już tylko politycy mogą być w cudzysłowie autorytetami? Ale czy to nie jest takie naiwne podejście trochę do takiego świata bez podziałów? No nie spodziewałem pierwsze, się, że nie poprzesz. Po <laughs> pierwsze, naszą barwą narodową jest żółć. Nie biało czerwony też. same żółć. polskie znaki w tym słowie. E, tak, e, więc nie wiem z czego to się bierze, może za mało słońca. Tutaj jest w Polsce w naszej pięknej. A to witamina D w każdej aptece. E, tak, zażywam, zażywam. No <laughs> Ale ja jestem przeciwna takiemu słodzeniu na siłę. Demokracja polega na różnicach i może to też jest tak, że. Ale różnice... na szacunku też. Może to jest też tak, że te różnice politycy za bardzo wybijają na plan pierwszy. Jest wiele rzeczy, które nas łączy jako wspólnotę. Ja zawsze bardziej od słowa naród lubię społeczeństwo, poczynając od języka i zamieszkiwania na wspólnym terytorium. Po takie wartości jak rodzina, przyjaźń, nie wiem, wszyscy lubimy czytać książki, mam nadzieję, rozmawiać o życiu i tak dalej, więc o tym rozmawiajmy przy stołach świątecznych ale też o polityce, bo polityka to ja powtarzam tutaj od, odkąd przyszłam do trójki, że to właściwie no, oddychamy polityką na co dzień. Więc nie widzę powodu, żeby się o tę politykę nie spierać. Ale ja bym chciał życzyć politykom i polityczkom, żeby przestali do siebie mówić peł zakuty ubieg czy per pusty ubijek, bo potem ludzie to przejmują. A nie, no były też mordy zdradzieckie. Było odszczurzanie Polski. Pa, to Pan marszałek y, ówczesny Kuchciński y, mówił o tym, że trzeba Polskę odszczurzyć i posprzątać. Y, ale... No, oczywiście ten język polityki jest bardzo ostry, za ostry, ale to nie tylko u nas na całym świecie. Polaryzacja nie służy łagodzeniu języka i mówieniu o sporach, o jakichś różnych koncepcjach, które no, polityka na tym polega, że... Politycy przedstawiają różne koncepcje i przekonują do siebie społeczeństwo i ta, która wygra, to po prostu y, jest realizowana i państwo idzie w taką, ani inną stronę. Tyle a propos tego, o czym mówimy Renata Kochalda. Teraz Ale jeszcze będziemy, krótko, co się dzisiaj y, wydarzy. Właśnie, po dzisiaj po 8.13 będę rozmawiać z Michałem Dworczykiem, europosłem Prawa i Sprawiedliwości, byłem e, szefem kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego i będziemy rozmawiać nie tylko o tym, e, o tych nieszczęsnych... E, Miliardach, które Polska musi zapłacić za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19 od Pfizera. To jest niestety coś, co za dużo szczepionek rząd PiSu zamówił. Ale też bądźmy szczerzy, politycy dzisiaj rządzący wtedy wzywali do tego, żeby jeszcze więcej zamawiać. Nabywać, więc, tak. więc oczywiście no, nikt nie był mądry w czasie tej pandemii. Zobaczymy co powie Michał Dworczyk, czy uderzy się we własne piersi, czy w cudze, zakładam ten drugi scenariusz, ale będziemy też rozmawiać o tym, czy Dworczyk Morawiecki i jego ludzie szykują jakąś nową inicjatywę polityczną, powstało stowarzyszenie, które jak mówił Mateusz Morawiecki w wirtualnej Polsce ma być, tym, dbać o to mityczne centrum, więc... Przypomnę tylko, że Polska 2050 też powstawała jako stowarzyszenie. Inne nowe inicjatywy też na początku e, zakładały stowarzyszenie. Zobaczymy, czy ten proces wypychania Morawieckiego z PiSu już do, do, dociera do finału, czy nie? Zapraszam niemityczna Renata Grochal. Serdecznie Przy zapraszam. okazji, bo nie mieliśmy, ja nie miałem okazji, spóźnione, ale najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Bardzo dziękuję. Dobrego kolejnego roku. Renata o 8.13. A teraz za 12:08 sambę na nasze jądania. A on się tam pręży, wygina i uśmiecha do Państwa przez telefon kolega Piewok. Halo? Dzień dobry Trójka, dzień dobry Panie Dariuszu. Przesyłana przez Pana pozytywna energia dotarła do Elbląga. Chciałbym życzyć dużo zdrowia, miłości, uśmiechu i wspaniałych ludzi wokół. Aleluja i do przodu. Wzajemnie. Pana też chciałem powiedzieć. Tylko Darek u nas ma umiejętność bilokacji. Jest jednocześnie przy telefonie i wspólnie z doktorem Kruszewiczem w warszawskim ZOO. Wśród Zwierząt Dziś porozmawiamy o dyrektorach, prezesach i szarych obywatelach. Czy ptaki, tak jak ludzie, tworzą pomiędzy sobą hierarchię? Owszem tak, oczywiście, ale tylko tam, gdzie żyją w stadach. W miastach zobaczymy stada wron. Jest ich naprawdę dużo, latają chmarami. Stada wron siwych w mieście to są gangi, to są bandy. Tam rządzą stare samce, w stare pary, bo one cały rok są ze sobą. Jest trochę młodzieży wokół nich, ale to jest banda. Tam hierarchia może być trochę zmienna. Wszyscy się uczą od siebie, naśladują swoje różne czynności, współpracują w razie potrzeby. Nie daj Boże pojawi się mszołów, to wszyscy będą go atakować, ale jest to rodzaj, może nie grupy przestępczej, bandy, takiej grupy, która szuka... Możliwości zdobycia pokarmu, zdobycia jakichś benefitów ze środowiska. Szuka zaczepek zdecydowanie, więc inne ptaki trzymają się od y, takiej grupy wron zwyczajnie z daleka. A jak to jest pośród łagodniejszych ptaków, na przykład wśród kawek? U kawek jest hierarchia bardzo wyraźna i kawka, która jest wysoko w hierarchii, nie połączy się w parę z kawką, która jest nisko w hierarchii. Młode, jak się okazuje, dziedziczą pozycję społeczną po rodzicach. Więc tu jest ten problem z tymi kawkami, które są porywane przez ludzi, wychowywane przez ludzi i potem wypuszczane. Oczywiście stado kawek wychowa takie podrzucone młode, nie ma z tym problemu, ale one będą startowały w życie jako pariasi z niższych społecznych, bo nie mają wsparcia od swoich rodziców, a pozycja społeczna jest dziedziczona po rodzica. Tam nie wiadomo dlaczego, ale są trwałe pary rządzące, dominujące, wysoko w hierarchii. No i tam jeżeli samica straci samca, to ma małe szanse na ponowne połączenie się w pary, no bo nie ma samca równie wysoko w hierarchii. To jeszcze idąc kluczem inteligencji polecimy zdecydowanie w dół do ptaków, nie tak inteligentnych jak kawki. Jak to jest w stadach kaczek? My nie wszystko wiemy co się dzieje u kaczek, dlatego że one w ultrafiolecie przekazują sobie różne sygnały. Samce też tańczą, gwizdzą, podskakują, pokazują jakie są silne ale okazuje się, że w ogóle wydzielają feromony i to samce i samice. Te feromony w jakiś sposób przekazują mi ważne komunikaty. To wymaga zbadania, ale jest to niezwykle, niezwykle trudne. Przy karmiku możemy za to obserwować na przykład bogatki, sikorki. Samce, głównie samce, zimują samice, ale są gdzieś tam trochę do ciepłych krajów i taki samiec, jak podchodzi do karmnika, wypina pierś szeroko krawat czarny i on tu po prostu pokazuje ten krawat. I jeżeli jest to samiec z dużym krawatem, inne samce mu ustępują. Tu takie stosunki trochę partyjne, jak tam w sejmie można prawie obserwować, szersze krawaty węższe krawaty. Więc czarny krawat, szeroki, no to ustępują wszyscy takiemu samcowi. A ktoś, kto jest młody, ma mały krawat, no to ustępuje oczywiście w pierwszej kolejności. I teraz zrobiony eksperyment. Takim samcom małym, słabym, młodym namalowano krawaty. Czyli on miał pojęcie, że on jest nisko w hierarchii, ale namalowano mu na piersi symbol wysokiego stanowiska w grupie. I on o tym nie wiedział przecież. Więc on sobie chodził z tym sygnałem dominacji, ale nie miał psychicznie do tego gotowy. No i zaczynały się walki, bo inne samce widziały, że on tak zachowuje się w ogóle podlegle, ale przypiął sobie jakieś takie odznaczenia i symbole władzy, a nie nadaje się do władzy. Więc tam wtedy zaczynają się walki, więc eksperymenty skończyły się właśnie walkami, potem ich zaniechano, ale jest to ciekawe zjawisko. Warto zwrócić uwagę, jak samiec, sikorki bogatki, podchodząc do karmnika, wypina piersi i pokazuje swój szeroki krawat. Wśród Zwierząt Dziękujemy. Ciąg dalszy za tydzień. Przypomnę, co można usłyszeć, kiedy się dodzwoni, wybierając 22 i 7 trójek. Wysyłam dobrą energię. 22 i 7 trójek. A ja podam prawidłowy czas za 5 minut ósma.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 Żegnamy reklamy.